Czym wam mogę pomóc, chłopaki? Wspuszczałem sobie w dolu. A, to dobre jest. Podcast Dobry Sobie. sobie. Nie, nie, jak to się nazywa ta piosenka, ta swingos. Swingują tam swingersi. Źle <außerprawiedli recurring sounds> <outgoing> się kojarzy teraz swing słowo. K... przez tych zboczeńców pederastów <gry> no. no dobra, to zaczynaj Dobra. Mamy podcast Dobry Sobie, Witam Was z tej strony Arek, tym razem pierwszy i drugi Przemek Szczepaniuk. No ja jestem taki już bardziej wyrobiony, nawijam tutaj często, już nagrywam się dosyć często. Od pewnego czasu wkręciłem się mocno w podcasty, tak jak możecie mnie słyszeć tu i tam. Stary wycierus już jesteś. Już stary wycierus podcastowy jestem, ponad 50 podcastów już tam gdzieś tam nagranych na karku. To już, yy, już można powiedzieć, że stare nie? 50 opublikowanych. Tak, tak, ponad grubo. A ile nagranych to uh. O! I, a ile już takich, co nigdy nie będzie ukazane. No. Do własnej kolekcji. Tak, do własnej kolekcji szufladowej. Tę, tę, no. Mroczne, mroczne momenty. Hmm. No dobrze, zapraszamy Was dzisiaj do odcinka lotniczego. Tutaj już w tym momencie część z Was wyłącza wasz odtwarzacze, bo tematyka jest raczej niszowa. No niszowa taka zamknięta, ale postaramy się mało nudzić, a, a więcej po prostu mówić takich ciekawych informacji. Tak. Właśnie, bo byliśmy na bardzo fajnych pokazach w miejscowości obok miejscowości w sumie Old Warden. Tak, to jest. E, miejscowość Old Warden to tak by. O Jezu, ciężko mi to wytłumaczyć. To jest tak między e, w takim trójkącie jakby wyznaczyć trójkąt, jak ktoś się zna na geografii angielskiej, e, tej topografii angielskiej to między Cambridge a Bedford, tak w środku dosyć łatwo dojechać od autostrady chyba M11 w bok można dojechać albo od góry, od A14 ale to już nieważne, będę tutaj jakimiś numerkami rzucał, a mało kto słucha tego, kto, kto, kto, kto się zna tej topografii w każdym razie jak się wpisze od Warden to bardzo łatwo znaleźć to na mapie zawsze prowadzi w to samo miejsce i byliśmy tam, to był pierwszy maj tak, tak? wiwat pierwszy maj Wywiad 1 maj, to było zwieńczenie takiej Przemka dłuższej wycieczki tutaj do Anglii i to był ostatni dzień jego pobytu tutaj i postanowiliśmy zahaczyć o jakieś pokazy lotnicze, bo 1 maja zaczął się właśnie sezon tych airshowów, no i akurat wypadło na to, że Old Warden, a że blisko jakaś godzina drogi samochodem od mojego domu także wypadło na Old Warden. Tak. Y Old Warden to jest najbliższa miejscowość, a tak naprawdę te pokazy, te wszystkie samoloty są zwane, znane też jako Shuttle Ward, Shuttle Ward Collection. Tak. I znajdują się na terenie posiadłości rodziny właśnie o takim nazwisku jak Shuttleworth. Tak może tutaj kawałek historii m, powiemy to powie Ark, ale mnie wrobiłeś no, nie będę tu się wgłębiał w historię jakąś tam 18-17 wieczną tej rodziny tylko powiem, że Otwarden to te lotnisko, ten park ten, który tam jest należał do człowieka o imieniu Richard Ormond Shuttleworth i on zginął w czasie wojny jako pilot w 1940 roku w wieku 31 lat i na jego cześć jego matka Doroty Shuttleworth ufundowała specjalną taką fundację, żeby tak. pamięć o nim nigdy nie zaginęła i założyła te muzeum Shuttleworth Collection właśnie ku jego pamięci i od tego momentu kolekcja zaczęła rosnąć. Tak, ta organizacja nazywa się Richard Ormond Shuttleworth Remembrance Trust. Tak jest, pięknie w całości. Żebyśmy wiedzieli dokładnie i właśnie w 1944 roku została, została założona ta organizacja, ta fundacja. No i właśnie od tego roku można powiedzieć, że kolekcja Shuttleworth zaczęła istnieć oficjalnie. Tak jest. Bo znaczy, można... w czasie. No dobrze, bo tak ten. Bo nie... <śmiech> ja tak sobie dopowiem teraz, ale można się domyśleć, że skoro. Ten Richard był pilotem, to najprawdopodobniej i, i, i był człowiekiem majętnym, no bo pochodził z jakiejś tam bogatej rodziny, to podejrzewam, że jakieś tam samoloty już na tym lotnisku czy na tym pasie stały podejrzewam, że tak bo tam, bo cała posiadłość rozkłada się, to jest bardzo duża posiadłość, jak, jak się wjeżdża, to się przejeżdża taką bramę i potem się jeszcze długo przejeżdża na wskroś tej posiadłości i to są takie z jednej strony olbrzymie pora tam jest jeszcze jest jeziorko jest dosyć duży park, taki Swiss Garden który ja, ja nie byłem w tym parku, bo zawsze coś innego mnie tam interesuje w tym miejscu, ale Park jest y, XIX-wieczny, i, i tam są wspaniałe, y, urokliwe zakątki. Jak tam się przemierza, tam są rzeczki, są takie, y, nie wiem jak to nazwać, takie. No, no takie bud bud małe bud budki w lesie, to jak to się nazywa? <śm> <śm> Zapomniałem nazwy, nieważne. Są takie jakieś domki myśliwskie tam w tym, w tym parku. Oprócz tego. Ambony, tak? O takie. Tak? takie no, no nie, tak, chodziło mi o takie nie kapliczki, tylko Jezu zginął mi słowo, dobra, nieważne bo będę się tutaj teraz motał i myślał tylko o tym mi się zakorkuje mózg hmm. i tam jest jeszcze oprócz tego jest taki pałacyk chyba pałac taki, ten pałacyk nie jest za piękny, ale nadaje takiego klimatu tej posiadłości, wydaje bo się przejeżdża koło tego pałacyku, to jest właśnie dom rodziny właśnie Château-Ward. obok tego domu jest kolecz Shuttleworth College, który no to, rodzina widocznie zajmuje się też, prowadzeniem jakiegoś prywatnego koledżu. No i jest tam również, jak się to nazywa, ptaszarnia. Tak, jest. Ptaszarnia? Ta siarnia i to się nazywa po angielsku Birds of Prey Center. Tak, tam są sokoły, sowy, orły i różne inne ptaki do obejrzenia. Oczywiście czynne, dostępne dla y, chętnych do obejrzenia, nie ma problemu. No, a, a te ogrody y, s, można znaleźć pod nazwą Swiss Garden. No to. Generalnie to, ale to już chyba wspomniałeś. Tak. Y, no i e, zwiedzać generalnie można tą kolekcję samolotów, jak i te przyległe tereny e, przez cały rok. Także kiedykolwiek byśmy nie polecieli, nie, nie pojechali, to, to można tam zajechać i sobie pooglądać. Tak, a jeszcze trzeba powiedzieć, że oprócz samolotów, tych, bo tam jest 7 hangarów do zwiedzenia i oprócz samolotów i oprócz tych y, y, ogrodów i tej, tej ptasiarni, tam w tych hangarach się, znajduje się spora kolekcja również pojazdów takich przedwojennych, starych yy, dobrych pojazdów i yy, też trzeba powiedzieć, że a, motocykle, bryczki jakieś również, rowery ale trzeba również zaznaczyć, że większość z tego jak nie wszystkie są wciąż na chodzie, wciąż w użyciu można odpalić, jechać sam samoloty są yy, dopieszczone, każdy z zdatny do lotu tam nie ma tego, że, że to jest jakaś atrapa czy, czy coś w tym stylu. Wszystko jest wypieszczone, wymuskane, wygładzone, wypolerowane i gotowe do odpalenia. Tak, jeszcze wrócę do tych samochodów. Tutaj podglądam na, na stronę Shuttleworth i najstarszy samochód, czy może pojazd bardziej, jest z roku 1898 czyli ponad 110, 113 lat no pojazdów ponad 20 jak widzę tak coś koło tego z tego co, co tutaj widzimy na stronie a podejrzewam że jest ich tam gdzieś więcej e, tak i wracając do samolotów większość no pewnie nie wszystkie ale większość samolotów jest usprawniana cały czas i trzymana w gotowości zdatne, zdatności do lotu no i większość tych samolotów podczas pokazów lata, a co najlepsze jest spora kolekcja, nie można to chyba nazwać samolotami, chociaż, chociaż, chociaż powiedzmy, że są to samoloty, czyli są to samoloty sprzed pierwszej wojny światowej jeszcze. Czyli... Tak, to są takie samoloty pionierów lotnictwa. Co prawda większy, y, y, są kilka z takich samolotów, dwie repliki samolotów, ale też są y, dwa czy trzy samoloty, które są oryginałami takimi. Prawdziwie jest najstarszy samolot, Bleriot 11, pochodzi z 1909 roku i on jest na chodzie, on lata. Tak, i co najlepsze, właśnie wszystkie te repliki i te oryginały, one latają na tych pokazach, to, to nie jest, że one latają tam raz na 10 lat, tylko latają na większości pokazów, nie na wszystkich, bo, bo to są bardzo delikatne e, samolociki, i po prostu organizatorzy nie puszczają tych samolotów w razie jakiegoś silniejszego wiatru no i my będąc tam razem nie, nie widzieliśmy akurat tych samolotów w locie no bo troszkę wiało i, no i było niebezpiecznie dla, dla tych samolotów Tak, mm. ale y, chcę jeszcze dodać, że, że właśnie w Old World, w, w Shuttle World Collection to jest miejsce gdzie odbywa się chyba najwięcej pokazów lotniczych w roku. Prawie dwa razy w, w miesiącu odbywają się pokazy lotnicze, dlatego organizatorzy mogą przebierać i wybierać, jakie danego dnia ukażą się samoloty. Wiadomo, w samej kolekcji jest 40 samolotów, plus gościnnych, jakich, y, pr, y, które normalnie są w prywatnych y, rękach, ale które stacjonują na terenie które mają taką bazę na, na, tam właśnie na terenie Shuttle War Collection jest oprócz tego z 10-20 innych samolotów czyli to jest potężna kolekcja prawie 60 samolotów i z tych 60 do, do danego pokazu wylatuje przypuśćmy połowa 30 z tym, że dodatkowo jeszcze mogą przy, przylecieć jakieś samoloty gościnne to jest cały czas tam, się, tam jest duża rotacja i każdy pokaz jest trochę inny w roku I tam jest około 8 czy 10 pokazów w roku. Tak. E, zwróciłem też uwagę, będąc na, na kilku tych pokazach w Anglii, że e, ludzie, majętni ludzie prywacia, prywatni, którzy mają swoje jakieś małe samolociki, przylatują na takie pokazy swoimi samolotami i stawiają je gdzieś tam na końcu lotniska, żeby nie przeszkadzały, ale po prostu używają tych swoich samolotów jak, jako taksówek i przylatują na, na takie takie pokazy. Tak, a nierzadko są to też zabytki. Tak, tak. Czy zdarzają się też zabytkowe samoloty? No bo wiadomo, jeżeli ktoś zainwestował w taki samolot jakiś stary i jest datny do, do lotu, no to trzeba nim latać. Trzeba latać i, i pokazywać. Tak, często jest właśnie tak, że można dzięki temu sfotografować taką, <coughs> przepraszam, bardzo rzadką perełkę lotniczą, bo przy, przykładowo samolot istnieje tylko w jednym egzemplarzu ma to jakiś prywatny właściciel. Samolot tak naprawdę nie jest dopuszczony do, do pokazów lotniczych, bo to też specjalny, trzeba mieć certyfikat ale przylatuje ten właściciel na różne pokazy, i moment odlotu czy, czy przylotu to zawsze wywołuje taką, taką euforię wśród. Spoterów czy tam fotografów lotniczych, bo coś nowego można coś sfotografować. Wstęp na te pokazy to 12 funtów. Na pokazy 20 było. Wstęp do muzeum jest 12 funtów, jeśli nie ma pokazów. Aha, aha. No tak, czyli 20 funtów. No to generalnie też nie jest tak źle, bo bazując na doświadczeniu innych pokazów, no to, no to jest chyba jedne z najtańszych pokazów lotniczych. Tak, bo na, na pokazach właśnie w Old Warden jest dosyć tanio, dlatego, że właśnie oni bazują głównie na swoich maszynach, także nie muszą płacić kroci za na przykład występ jakiejś, jakiejś grupy czy jakiś innych samolotów. Y, które, taki występ zawsze kosztuje, taki kontrakt na występ danego samolotu to są, to są, to jest mnóstwo pieniędzy, no ale bazując na własnych samolotach można ro, robić pokazy i zawsze jest pełno ludzi tam w Old Warden, bo, bo to jest miłe miejsce, to jest, to jest fajne klimatyczne miejsce i ja bardzo, chociaż byłem tam wiele razy, chociaż y, często jest tak, że nie mogę się spodziewać niczego nowego, to zawsze jadę tam y, z wielką chęcią, bo tam jest taki fajny klimat, przyjemny. Tak, bardzo fajny, płaski teren. Nagłośnione jest to, to miejsce dla, dla publiczności. Zawsze przed pokazami leci taka klimatyczna, stara muzyka. Swing? Swing. Tutaj Skwara nie, nie myśl o tym swingu innym, tylko właśnie o muzyce. I i jest naprawdę bardzo klimatycznie. Część ludzi, czy tam pilotów, czy właścicieli tych samolotów jest, jest też przebrana na takie stare, stare czasy. No bo, no bo zawsze przed pokazami lotniczymi w, w, następuje taka parada pojazdów właśnie z kolekcji Shutter i najpierw przed każdymi pokazami pracownicy, którzy tam pracują, kobiety, które normalnie tam są mężami, czy mężami uwierzonami tych, <śmiech> tych właścicieli tych, tych, tych, tych pracowników przebierają się w stroje z epoki wsiadają do tych pięknych samochodów otwartych, kabrioletów karet, nawet na rowerach, na rowerach jeżdżą i następuje taka parada samochody przejeżdżają w jedną stronę potem wracają, można sobie robi zdjęcia panie pięknie machają rączką i jest wszystko fajnie no właśnie, bo też widzieliśmy kilka rowerów takich starodawnych, jakichś trzykołowych, czterokołowych, to, to też można tam gdzieś w zakamarkach hangaru znaleźć. No i właśnie, wracając do, do samych pokazów, aha, powiedzmy jeszcze o no, doskonałych wręcz warunkach do, do fotografowania tych samolotów. Ponieważ zdjęcia robi się ze słońcem. Tak, a oprócz tego y, pas startu jest bardzo blisko y, położony, no, położony publiczności. To nie jest tak jak na innych y, pokazach, gdzie byłem, gdzie pas startowy to jest 50 metrów, a nie, y, nierzadko i więcej. Y, tutaj samoloty latają w odległości no, 10 metrów od widzów. Oczywiście nie mówię o wysokości, tylko mówię o odległości. Tak? tak, bardzo bardzo blisko te samoloty latają. Zaraz przed publicznością te egzemplarze zdatne do lotu stoją, także można na początek sobie je obejrzeć, później obejrzeć je w locie. No. A ob I obejrzeć start i rozruch takich samolotów często, bo, yy, bo te samoloty są wystartowane na oczach widzów też, one nie, nie, nie przylatują nie wiadomo skąd. Tak, tak, a, a, a właśnie mm, patrząc na te samoloty starsze no to można podpatrzeć taką mm, jakąś technikę odpalania danego samolotu, no bo takie stare samoloty często nie miały na przykład rozrusznika albo były w jakiś specyficzny sposób odpalane i można... Trzeba śmig śmigłem było najpierw kilka razy zakręcić? Tak, tak, trzeba było śmigłem zakręcić, to się, śm kręcenie śmigłem odbywało się w samolotach z silnikami takimi rotacyjnymi w układzie gwiazd, gwiazdy dlatego, że olej po prostu zbierał się w tych cylindrach na dole i po prostu przy takim starcie z rozrusznika ten olej, ciśnienie oleju mogło uszkodzić cylinder, czy głowice czy zawory, więc trzeba było zakręcić kilka razy śmigłem, ten olej sobie spłynął do do tłumika, tak, rozprowadził się tak. Spłynął sobie do tłumika, do, do rury wydechowej, i wtedy można było odpalać. A, a tym samym też, też naciągnął trochę paliwa do, do cylindrów, no i był ułatwiony rozruch. Też... Tam, jest taki, tam jest taki specjalny wózek do, do właśnie do już odpalania. To, to jest taki umocowany na takim jakby traktorze, czy na czymś. I jest taki, ma z przodu taki jakby wysięgnik, który, który podłączony ma do silnika i podjeżdża się po prostu takim wózkiem do, do śmigła i się kręci, najpierw ten, ten wózek rozkręca te śmigło właśnie, to wszystko odbywa się mechanicznie, to nikt nie musi już szarpać się z tym śmigłem ręcznie. No tak, zgadza się. A wracając jeszcze do robienia zdjęć, no to też organizowane są takie pokazy. To się nazywa evening show, tak? Czy evening? Jak? Display. Evening display, czyli samoloty, całe pokazy zaczynają się po południu o, o drugiej godzinie. Od, nawet o, o czwartej. Tak, już takim późnym popołudniem i często latają aż do zachodu słońca. I w ten sposób można uwiecznić samoloty w bardzo takim korzystnym już zachodzącym słońcu, no i nadać tym, tym fotografiom taki specyficzny klimat. Tak, nie do uzyskania nigdzie indziej, bo nigdzie indziej od takiej godziny nie odbywają się pokazy lotnicze. Tak, to słońce już jest takie bardzo miękkie, światło miękkie, bardzo płaskie, nie ma już takich kontrastów, typu gdzieś tam zaciemnione miejsce i nasłonecznione skrzydło na przykład. Bardzo ciekawe fotografie można uzyskać na, na takich pokazach. Jak ktoś y, zaczyna swoją przygodę z fotografią taką lotniczą i chciałby właśnie mieć ułatwione zadanie, to, to właśnie w Old Warden jest to jak najbardziej korzystne. Tak, a, a złapać jakiś taki sta, starodawny samolot na tle zachodzącego słońca, no to jest dopiero gratka. No udało mi się kilka razy. Mam gdzieś tam w, tej, w swojej kolekcji, może nie na, na tle zachodzącego słońca, bo zachod te słońce jest jakby z drugiej strony, ale w takim właśnie już żółtym, pomarańczowym, a prawie że czerwonym świetle. Na tle takich, właśnie tych już różowych, czerwonych chmur, mam złapane, właśnie parę zdjęć, i to naprawdę daje korzystny, korzystny efekt. No właśnie, powiedzmy może o, o kilka słów o tych samolotach. Udało nam się zobaczyć pierwszy lot samolotu radzieckiego. Uwaga, A. tak, radzieckiego który był produkowany również w Polsce, czyli mowa tutaj o samolocie Polikarpow PO2. Tak zwany kukuruźnik. Tak zwany kukuruźnik, który często gęsto latał nad polskim niebem, a w Polsce był produkowany na, na licencji właśnie radzieckiej pod nazwą CSS-13. Tak jest i bardzo długo jeszcze służył w już po, po wycofaniu gdzieś tam z wojska polskiego w ym, ciągał szybowce czy, czy był nawet używany do wyrzucania skoczków spadochronowych co nie było łatwym zadaniem, ponieważ raz, że, że było do, dość kosztowne, bo tylko jeden skoczek mógł, mógł tam wejść bo, bo to, to jest taki samolot bez, bez jeszcze Kabiny, tylko są dwa miejsca dla, dla pilota i dla nawigatora, czy, czy w tym przypadku dla skoczka. Nie ma, nie ma właśnie żadnej kabiny, więc trzeba było tym samolotem dość długo latać, żeby się wykręcić na jakąś tam odpowiednią wysokość jakieś tam 600 czy 800 metrów co powodowało, że, że już pilot i, i ten skoczek dość mocno zmarzli. Później skoczek musiał wyjść na skrzydło. Na skrzydło też nie było to proste, bo, bo to jest dwupłat i pomiędzy tymi płatami są rozciągnięte linki wzmacniające te, te skrzydła. I następnie sunąć się z tego dolnego płatu, z tego skrzydła, no, w, w powietrze, w przestrzeń. No, także no, było to naprawdę nie lada. tak, nie lada wyzwanie. Yy, I no, i znam takich skoczków, starych skoczków, którzy swoje pierwsze szlify spadochronowe zdobywali właśnie na takim css 13 i no i naprawdę. No siwy dym, siwy dym, żeby skoczyć z czegoś takiego, ale wróćmy do tego naszego PO2. Yy, Wiąże się z nim też ciekawa historia. Tak jest, bo tutaj wyczytałem, tak w ogóle chciałem tylko powiedzieć, że ogół, ogólne, ogólna liczba wyprodukowanych tych polikarpowów, tych kukuruzników, to ponad 33 tysiące sztuk. A to jest pierwszy polikarpow, który występuje w, Stan w Stanach, mówię, w Wielkiej Brytanii, także taki ewenement. Stylu, stylu samolotów, które było, 33 tysiące ponad sztuk, jeden jedyny, który lata właśnie w Wielkiej Brytanii i to był jego pierwszy lot. A ten właśnie egzemplarz, który e, przedstawiał nam się, był zbudowany w 1944 roku, potem przez dwa lata latał e, e, właśnie pod Czerwoną Gwiazdą w, w Związku Radzieckim ale nie wiemy dokładnie gdzie latał, co, yy, jaka była jego historia operacyjna w tym, w tym czasie. Dopiero jakby jego pierwszy jakby ślad o nim dostajemy w 1946 roku, kiedy 30 yy, samolotów PO-2 zostało przekazane Jugosławii. I tam właśnie... Yy, Najpierw był używany w Akademii Wojskowej w Jugosławii, później właśnie został przeznaczony, tak jak mówiłeś, jak Przemek tu mówił, do, do holowania szybowców, do szkoleń spadochronowych. No i później y, latał aż do 79 roku. Życie swoje takie pierwsze, te lotnicze, te, te, te efekt, efektywne z, zakończył w 79 roku i chciano go przekazać właśnie w Jugosławii do Muzeum Narodowego. No ale Muzeum Narodowe powiedziała, że takiego grata nie chce, on nie jest, e, e, jest mało warty dla, dla nich jako jakiś skarb narodowy i zostało to sprzedane. E, kupił go e, Anglik, Jim Pierce. przywiózł go do Wielkiej Brytanii w 1990 roku, no i tam dostał e, numery swoje lotnicze, ten samolot e, brytyjski już z G na początku, no ale został potem sprzedany ten samolot przepłynął do Seattle, do Stanów Zjednoczonych, Seattle do Nowej Zelandii, taką miał drogę, wyobraźcie sobie, i z Nowej Zelandii e, zakupiło, został zakupiony przez właśnie kolekcję Shuttleworth w 2004 roku. No, to tyle takiej e, jego historii. I właśnie od 2004 roku do 2011 był remontowany i poleciał pierwszy raz 10 stycznia 2011, a na pokazach 1 maja 2011 roku, w dzień, w którym my byliśmy. Tak. Pięknie odrestaurowany samolocik. Pomalowany oczywiście w malowanie wojskowe, czyli w plamy takie duże. Oczywiście, czerwone gwiazdy. Tak, czerwone gwiazdy i od spodu na niebiesko, żeby, żeby się nie rzucał w oczy na, na tle nieba w czasie lotu. A Oprócz tego ten samolot uświetniała grupa rekonstrukcyjna która została podejrzewam wynajęta przez organizatorów żeby nadać po prostu tego żeby nadać klimat te, temu samolotowi i grupa rekonstrukcyjna to oczywiście Rosjanie znaczy potem jak z nimi, z nimi rozmawiałeś bo spotkaliśmy tych samych Rosjan potem miesiąc później tutaj w, na Festival of History no i okazuje się, że w sumie nie Rosjanie, tylko y, Łotysze i y, y, ten chłopak y, był z Estonii, tak? Znaczy się, chodzi mi o to, że przedstawiali Rosjan. O. Tak, przedstawiali Rosjan. Tak, tak przedstawiali się. Rosjan. hełmy te stalowe nosili, jakieś tam karabiny, mundury y, typowo właśnie rosyjskie z tego, z tego okresu, II wojna światowa. Y, a prywatnie właśnie spotkaliśmy ich w całkiem innym miejscu i i zagadaliśmy do nich i okazuje się, że właśnie jeden chłopak jest ze Estonii, jest taka, nie wiem czy to je, nie, żona raczej nie, ale... Może matka. Kobieta, taka koleżanka. Kobieta, taka typowo Rosjanka, taka przy kości, w tym mundurze wyglądała, no, tak jak jakaś szefowa kuchni z drugiej wojny światowej gdzieś. Także naprawdę bardzo fajnie to, to dopełniało, dopełniało klima, klima, klimat po prostu się stworzył dla, dla tego samolotu. Był I... taki chłopiec też taki, no, w wieku gdzieś około 12 lat, też w, w takim rosyjskim hełmie, wyglądał tak jak syn pułku. <śmiech> tak, dokładnie, bardzo klimatycznie nosi, chodził tam obok tego samolotu. Kabura, plecak, jakaś tam menażka przypięta do pasa. Karabin. Tak, karabin, wysokie buty. No naprawdę bardzo fajnie to, to się prezentowało tam i dopełniało do tego I, samolotu. I oni mieli chyba tam yy, Gaza tak? Nie, oni jeździli właśnie Willisem amerykańskim. Aha, Willisem. No. Czyli... Teraz już właśnie wy, wy, wyleciało mi z pamięci, czemu wiedziałem, wiedziałem, że jakimś terenowym samochodem jeździli, ale nie pamiętam nie właśnie, co to było. No, jeździli Willisem, ale... Ale willisy, willisy były często używane przez Rosjan w tamtych czasie. No tak, większość terenowych samochodów na świecie powstała właśnie przez y, wzorowanie się na, na Willisach amerykańskich. Tak powstał właśnie y, słynny UAZ rosyjski. Czy, czy ukraiński bardziej, bo, bo był, jest produkowany na, w Ulianowsku, na Ukrainie. No i tak powstały te, te wszystkie Toyoty i tak dalej. Gaziki. Tak, wszystkie gazy 69 i tak dalej. To właśnie pierwowzorem był Jeep Willis, tak. Ale z tego, co widzę tutaj na zdjęciach, to ten Jeep Willis chyba jest w kolekcji właśnie Shuttleworth. Bo, umożliwe, bardzo. bo jest prowadzony przez pracownika e, World i oprócz tego ma jeszcze naklejkę z numerkiem 2. E, tutaj wspomagam się zdjęciami właśnie z tych pokazów, także podejrzewam, że, e, no, że jest właśnie w posiadaniu tych, tej kolekcji. Chyba, że był wynajęty, bo jak patrzę tutaj na, na, na to, co jest w kolekcji, to tego to Ulisa nie widzę. Możliwe, możliwe, że był wynajęty właśnie na, na tą okazję, chociaż tak trochę nie trafnie do rosyjskich żołnierzy, ale e, mimo wszystko też nadawał klimat. Willis e, był wyposażony w taki karabin maszynowy, e, na, na środku był przymocowany, e, na środku kabiny, także no, bardzo fajne i przyjemnie to, to dopełniało e, temu pokazowi. Tak w momencie kiedy my, my przyjechaliśmy na pokaz tak jak już zaczęliśmy mówić o tym, tam wiał silny wiatr w, w tego dnia i większość samolotów niestety nie, nie mogła wystartować, stała tam na płycie lotniska tylko, przypięta i jeden z samolotów wystartował, to był ten o Jezus, już nie, nie pamiętam, dobra f 2 b tak, już nie pamiętam dokładnie w każdym razie jeden wystartował, tam musiał szybko właśnie lądować, bo też miał bardzo duże problemy z lądowaniem jeden z samolotów i, i zdecydowaną względy bezpieczeństwa jednak przeważyły. I te starsze samoloty, te takie z pierwszej wojny światowej i te z czasów pionierskiego lotnictwa, nie miały szans tego dnia się oderwać. Polatały troszkę nowsze samoloty, polatał nawet AN2 przyleciał, tak? Tak, AN-2 był w znakach węgierskich, z tego co pamiętam, HA, a to coś takiego. W każdym razie na pewno był węgierski, bo, bo już sprawdziłem to wcześniej. Tak, AN-2 przy takim właśnie wietrze praktycznie stał w powietrzu. nie Przy jakiejś tam małej przepustowości gaźnika. Tak, to świetny to pokaz był właśnie. Tak, zatrzymał się w powietrzu i tak sobie wisiał. E, jakieś tam 200 metrów na, nad nami. E, no, bardzo. E, Nies niesamowicie to wyglądało, naprawdę. Tak, ciężki, wielki samolot, prawie 6 ton stali, e, stało, stało w powietrzu nad nami. Tak. No. Był pokaz jednego samolotu odrzutowego F-86 Sabr, amerykańska produkcja z czasów takiej wojny w Wietnam. Coś tego? Korea bardziej? O, czasu. Tak. Z tym, że on za... nadleciał gdzieś z innego lotniska, bo tam raczej nie miałby szans wystartować, bo, bo nie ma tam pasa betonowego, asfaltowego jest tylko trawka. Jest trawa, tak. Ale mi się wydaje, że chyba kiedyś startował. Ale nie, może się mylę. Nie, on przyleciał chyba z Daxford, właśnie na, na krótki tam pokaz. I dosyć fajnie się przedstawiał, bo ten sabre jest, e, jego często właśnie widzę, on, on dosyć ładnie się, tak, tak, jak to się mówi, grzbietuje dla fotografów czyli e, przechyla się tak w stronę jakby fotografujących, i wolno przylatuje, wtedy można fajnie go sfocić tak powiem. Tak. Oprócz tego, e, o jakim samolocie jeszcze możemy powiedzieć, e, były akrobacyjne jaki. Jak 52 i Jak 50 chyba, tak? Tak, szało nie było, ale no swoje pokazały. Tak, też w fajnym malowaniu, takim stalowym gwiazdy również na, y, na, na kadłubach, y, chociaż y, sponsorowane są te jaki przez garmina, przez y, hmm. producenta tej na, tych nawigacji. Aha. Jeszcze Hurricane był sea, sea Hurricane, czyli wersja morska Hurricane'a z takich samolotów już z II wojny światowej, Westland Lysander, Taki samolot y, łącznikowy, szpiegowski w czarnym malowaniu y, z, taką, z takim podwieszanym dużym zbiornikiem na paliwo. Samolot, który służył do przerzucania właśnie między innymi cicho też do Polski i podejmowania różnych y, y, też ludzi. Z Polski, jakiś kurierów czy coś w tym stylu. Tak. E, nie... ten, I ten samolot, y, muszę tylko ci powiedzieć, bo nie wiem, czy ci mówiłem, ten samolot kiedyś ma, w malowaniu był właśnie w, z szachownicą. Tak, o tak. tak. Y, teraz przemalowali go na inny. Y, co jakiś czas zmieniają barwy, żeby był atrakcyjniej, zmieniają y, taki samolot, y, mu numerki, te, takie do, do, do którego dywizjonu stacjonował, żeby po prostu jego atrakcyjność ca była cały czas e, po prostu na, na jakimś poziomie, żeby, żeby się nie znudził fotografujący. <śmiech> tak, tym wszystkim spoterom, którzy jeżdżą z pokazu na pokaz tak. i mają podobne fotki. E, nie będziemy tutaj się zagłębiać w całą kolekcję, bo, bo nie chcemy Was tutaj zanudzić. Jeszcze, o, jeszcze mi się przypomniało, bo jeszcze, jeszcze jest jeden ważny samolot, który tam jest, on nie jest w kolekcji, on, jest, on jest, jest samolot w prywatnych rękach, ale jego bazą jest właśnie teren kolekcji, to jest Fissler Stork. Tak, niemiecki. Również samolot z ciekawą historią, ogólnie te samoloty bardzo, bardzo są ciekawe. Górnopłat, taki już z kabinką, z pełną kabiną, coś bardzo podobny do Jaka 12, Jak 12. Jeżeli ktoś gdzieś tam kiedyś był na, na polskich pokazach czy w polskim aeroklubie, to, to na pewno widział Jaka 12. Niezmordowany samolot w polskich aeroklubach, chociaż coraz mniej ich zostało. Yy, tak, samolot... Chyba yy, taka najbardziej jego słynna akcja to właśnie odbicie Mussolini'ego. Tak, yy, zgadza się, wtedy, yy, wtedy był wykorzystany. Yy, ten samolot yy, jest yy, wyposażony, czy po prostu jest skonstruowany tak, yy, żeby miał bardzo szybki yy, start i lądowanie. To się nazywa system STOL, czyli Short Take Off and Landing. Tak. I, i, i tak naprawdę tak jest, bo to jest, to jest samolot wykonany przeważnie z jakichś tam rurek i, i pokryty płótnem. Także bardzo bardzo lekki i, i może może naprawdę dużo zdziałać, szybko się oderwać od ziemi i... Jemu praktycznie wystarcza 20 metrów, żeby się wzbić w powietrze. Tak, tak, także naprawdę... A przy, a przy odpowiednim wietrze on spokojnie może zawisnąć, tak jak helikopter. No właśnie, także jest bardzo, bardzo fajnym samolocikiem. Tam prywatna kolekcja i był malowany w barwy niemieckie czyli krzyże, niemieckie krzyże, niemiecka swastyka na ogonie. Jak najbardziej? Z tego, co tutaj patrzę na, na krótki opis, to był wyprodukowany w 1943 roku i po wojnie służył w, we francuskim Ja <śmiech> jako właśnie wyciągarka do, do samolotów, do szybowców znaczy się. I w 2006 roku, chyba, został, został nabyty przez, przez tego obecnego właściciela. I w 2009 roku został uzdatniony do lotu. I tam, tam sobie stoi w Shuttleword. Coś jeszcze miałem powiedzieć na temat tego samolotu, i mi wyleciało z głowy. No ja ci nie pomogę, bo nie wiem, więc, co chciałeś powiedzieć. Więc sobie daruję. No ten samolot akurat też nie, nie latał. Być może właściciel gdzieś, gdzieś za nie mógł lub nie chciał go pokazywać. Chyba, chyba to właśnie chodziło też o ten wiatr, wydaje mi się. No być może, być może. Aha, już wiem, co miałem powiedzieć. Ten samolot był produkowany w kilku krajach. Hmm, e ponieważ no, był, był bardzo dobry i licencje licencje tego samolotu zaraz tutaj hmm, znajdziemy. Były wykupywane przez, przez inne kraje, były hmm, kupowane na pewno przez hmm, Francję. Hmm. Mi się teraz przypomniała taka historia, że hmm, Jedny, ten typ samolotu brał udział w ostatniej bitwie powietrznej na froncie tutaj europejskim w czasie II wojny światowej no być może ja dokładnie nie znam historii ale ja, ja, ja czytałem to w takiej książce y, Corneliusa Ariana, nie pamiętam już tytułu ty, y, i y, tu chodziło o to, że Samolot tego typu, on nie jest uzbrojony w ogóle w, w nic, żad, żad, żadną, żadny karabin maszynowy ani nic. To jest samolot bez uzbrojenia. I on y, walczył w powietrzu z innym samolotem nieuzbrojonym z, z Piperem Kabem, y, y, który i oni po prostu do siebie strzelali z pistoletów załoga. No, czyli z takich ręcznych pistoletów? Coś, z tak? ręcznych pistoletów, to co mieli pod ręką. No to nieźle. To. Ten, ten Storch próbował się z obrężonego Berlina po prostu wyrwać. To już, już chyba dzień był, który był kapi dzień, dniem kapitulacji, i napotkał go właśnie ten Piper Cup i zaczął tam, zaczęli się strzelać w powietrzu. I, i Storch musiał chyba z, zrezygnował. No właśnie. Nie pamiętam dokładnie teraz tej historii, ale musiałbym ją gdzieś tam e, e, jeszcze raz sobie przypomnieć. No właśnie, tutaj po, po, podpieram się Wikipedią i był produkowany oryginalnie w Niemczech, był w Czechosłowacji, był we Francji, był nawet w Rumunii produkowany, także no, wyprodukowano sporo tych egzemplarzy, a na wyposażeniu był, na wyposażeniu był aż 22 państw europejskich, także no, to sama, sama ta liczba może świadczyć o o jego popularności. No i chyba nie wiem, doskonałości, czy, czy doskonałym jakimś dobrym własnościom lotnym. Może był mało zawodny, lekki, mało palił, mhm. więc dlatego był wykorzystywany. No jak ktoś ma małe lotnisko, jakiś aeroklub, no to taki samolot, to, to, to dla niego dla takiego aeroklubu to skarb. No tak, zgadza się. Dobrze, nie będziemy Was zanudzać tutaj e, historiami, samolotami. E, co od tego, od tego są inne podcasty. Tak, inne podcasty. E, I również jest dużo opracowań gdzieś tam w internecie. Można sobie znaleźć, zobaczyć zdjęcia, pooglądać. Tak jest, są takie, jest, na jest taka strona, niedawno trafiłem, historie nieznane, tak? Chyba. I tam jest o, o różnych samolotach, różne nieznane historie. Tak, jakaś taka strona jest. No i co? Będziemy powoli kończyć, chyba, że coś masz jeszcze do dodania. Nie, ja już mam, wszystko powiedziałem, co chciałem na, na ten dzień dzisiejszy powiedzieć. Wyczerpaliśmy temat, Shuttle World Collection. Polecamy wszystkim, mm, którzy się gdzieś tam są w pobliżu albo mieszkają w pobliżu. Chcą... I nawet nie trzeba się interesować samolotami, bo y, spotkaliśmy tam na, na miejscu w, w Shuttleworld Jacka 16, 1966. Cześć, 1966 z żoną i ze znajomymi, którzy się w ogóle nie interesują lotnictwem, a którzy, którym bardzo się to spodobało, ponieważ na miejscu, Yy, oglądanie tych samolotów nie polega na, na, na takim jakimś sztywnym yy, wpatrywaniu się w niebo, można po prostu wziąć ze sobą kocyk, można wziąć ze sobą stoliczek, można wziąć ze sobą winko, jedzenie, prowiant, zrobić sobie tam piknik, przy muzyce swi swingującej, przy odgłosach starodawnych samolotów można się trochę przenieść w czasie i, i posiedzieć tam po prostu na, z przyjemnością na trawie. No właśnie, bardzo fajne klimaty, także polecamy, polecamy tam się wybrać, zobaczyć, odwiedzić, zobaczyć tą całą kolekcję i tyle, to by było chyba tyle, tak? Tak, będziemy się żegnać, bo już nam długo zeszło, mieliśmy mówić tylko 20 minut, a już nie wiem ile jest, bo nie, nie jakoś nie mierzę tego czasu. Jest dwa razy więcej, więc kończymy. To był podcast Dobry Sobie. Z tej strony Przemek Szczepaniuk. A z tej strony Arek Trendowski. I do usłyszenia. Cześć.